Typ sadystyczno-masochistyczny Psychopata sadystyczno-masochistyczny należy do tych ludzi, którzy czerpią przyjemność z zadawania cierpienia sobie lub i innym ludziom. Mamy więc tu do czynienia z zaburzeniem istotnego systemu wartości, mianowicie odczuwania przyjemności i przykrości. Przyjemne staje się to, co dla większości ludzi, a także zwierząt jest przykre. Freud wywodził to przekształcenie systemu wartości z tego okresu dzieciństwa, w którym po raz pierwszy obok przyjemności biologicznej pojawia się przyjemność społeczna. Obie często idą na przekór sobie. Na przykład dziecku może być przyjemniej oddawać mocz czy stolec do pieluszek, ale tego typu zachowanie wywołuje nieprzyjemność społeczną, potępienie ze strony rodziców. Po raz pierwszy dochodzi do zderzenia między normami biologicznymi a społecznymi. Walka ta prowadzi do zadawania cierpień zarówno sobie, jak i otoczeniu. Otoczenie przez narzucenie norm i zakazów staje się nienawistne, zadaniem cierpienia staje się przyjemnością. Ponieważ normy te hamują zazwyczaj od ciała, więc i własne ciało staje się nienawistne. Postawa sadystyczno-masochistyczna występuje najwyraźniej w stosunkach seksualnych, które, teoretycznie sprawę traktując, powinny być największym źródłem przyjemności. Tu jednak uczucia negatywne nadromadzone wokół seksu i własnego ciała powodują, że zadowolenie czerpie się nie z cielesnych przyjemności, lecz z zadawania cierpienia własnemu ciału lub ciału partnera. Zadawanie cierpienia nie musi odnosić się wyłącznie do sfery cielesnej, może ono polegać na zadawaniu cierpienia psychicznych. Te skłonność do cierpietnictwa własnego i cudzego można również nieraz obserwować w innych postaciach psychopatii, jak na przykład anarkastycznej, psychastenicznej, paranoidalnej. Są to psychopatie, w których przeważa postawa od otoczenia i sam ten fakt powoduje, iż zasada przyjemności jest często zastąpiona zasadą przykrości. Zamiast szukać przyjemności, człowiek szuka przykrości, żyjący w ogrodzie udręczeń. Przyjemność dla tych ludzi ma zawsze coś z zatrutego źródła, dopiero gdy jest skażone cierpieniem, zostaje uwolnione od brzemienia grzechu. W czystej postaci psychopatia sadystyczno-masochistyczna występuje raczej rzadko, natomiast często stanowi ona domieszkę do innych typów osobowości. Zakłóca ona normalny przedział między przyjemnym a przykrym i sprawia, że radość życia staje się nieraz udręką. Ludzie tacy nie potrafią się z niczego naprawdę cieszyć, bo nawet radość z cierpienia cudzego i własnego jest zwykle obarczona u nich poczuciem winy. Skażenie przyjemności przykrością, która w skrajnych wypadkach przybiera formę odwrócenia znaków, przyjemność mianowicie ma tutaj znak ujemny, a przykrość dodatni, świadczyć może o dużym zakłóceniu relacji ze światem społecznym. Pewna do zasadyzmu i masochizmu tkwi w samych zakazach i nakazach społecznych. Człowiek musi niejednokrotnie rezygnować z własnego szczęścia dla dobra ogółu, a gdy jest w pozycji wyższej, wymaga tego od swoich podwładnych. Życie społeczne zmusza do cierpienia i im bardziej jest rygorystyczne i mniej tolerancyjne, tym więcej będzie tego cierpienia zadawać jednostkom. A otoczenia staje się nieraz większą przyjemnością od bardziej pierwotnej biologicznej przyjemności. Dlatego problem sadyzmu i masochizmu występuje po raz pierwszy w dzieciństwie, gdy dochodzi do pierwszego i zwykle silnego starcia między potrzebami biologicznymi a społecznymi. Człowieka nie da się zamknąć w hierarchii wartości przyjemności i przykrości biologicznej, może one są najważniejsze, ale często przestaje je nad budowa innych wartości o charakterze społecznym i kulturowym. Może dojść do tego, że pierwotna skala wartości zostaje przeinaczona na wtórną i wówczas biologiczna przyjemność staje się przykrością, a jej zwalczanie przyjemnością. Ten wypaczony system wartości łatwo rzutuje się na otoczenie i wówczas zadawanie cierpienia otoczeniu staje się źródłem rozkoszy. Nie bez znaczenia jest tu stosunek uczuciowy do otoczenia społecznego. Gdy jest on negatywny, łatwiej przenieść na otoczenie społeczne swój przeistoczony system wartości. Zadawanie cierpienia innym staje się przyjemnością. Zjawisko to występuje wyraźnie w klasycznym sadomasochizmie dotyczącym związków erotycznych. Pod warstwą seksualnego pożądania znaleźć tam można wiele uczuć o znaku negatywnym, nienawiści do siebie i do partnera. Leczenie tego typu zboczenia osobowości, polegających na wywróceniu zasadniczej hierarchii wartości, przyjemne, przykre, nie jest zadaniem łatwym. Ludzie ci w końcu tracą rozeznanie w tym, co dla nich jest przyjemne i przykre. A jest to kategoria zasadnicza w życiu zarówno zwierzęcym, jak i ludzkim. Są to ludzie, u których normalny przedział między przykrością a przyjemnością uległ zatarciu. Możliwe, że pod wpływem zbyt silnego naporu norm społecznych w dzieciństwie. W rozmowach z takimi chorymi należy bardzo ostrożnie przeprowadzać analizę ich konstrukcji i przeżyć przyjemnych i przykrych. Stopniowo można dojść do ich zasadniczego, to jest biologicznego przedziału, który się zatarł i przeinaczył pod wpływem różnorodnych bodźców środowiskowych. W ten sposób stopniowo dochodzą oni sami do odróżnienia biologicznej bazy od nadbudowy, która tę bazę z nich kształciła. Nadbudowa staje się mniej ważna i mogą oni wrócić do zasadniczego rozróżnienia między przykrym a przyjemnym, co stanowi rdzeń życia. Bieguny przyjemności i przykrości są przeciwstawnymi biegunami subiektywnego aspektu życia. Sadomasochizm wykazuje, że ta przeciwstawność nie jest tak absolutna, że cierpienie własne, jak i cudze, może być źródłem przyjemności. Zdarza się to szczególnie tam, gdzie uczucia są silne i ambiwalentne, a więc przede wszystkim w związkach erotycznych. Może nawet dojść do tego, że do pełnego orgazmu potrzebne jest złączenie obu zasadniczych postaw emocjonalnych do i od, jak to się dzieje w mordzie z lubieżności lust mord. W życiu codziennym częściej spotykamy się z namiastkami postawy sadystyczno-masochistycznej. Są to ludzie, którzy mają talent do zadręczania siebie i otoczenia i w tym udręczeniu znajdują przyjemność. W psychoterapii dążymy do przywrócenia normalnej dialektyki przyjemności i przykrości. Staramy się wyrwać chorego z jego ogrodu udręczeń. Nie wiadomo, w jakim stopniu tendencje sadystyczne i masochistyczne tkwią w każdym człowieku, przeważnie w ukryciu, a wyzwalają się w sytuacjach, w których ich społeczne potępienie nie jest tak silne, Na przykład w czasie wojen, rewolucji, walk o władzę, w instytucjach penitencjarnych, a do niedawna w szpitalach psychiatrycznych i tym podobne. Niestety, agresja w stosunku do słabszego często na cech sadystycznych. Można by się nieraz zastanawiać, czy sadyzm nie jest cechą głęboko tkwiącą w człowieku. A masochizm nieraz idzie z nią w parze. Patrząc na historię ludzkości, łatwo możemy ulec przerażeniu, że bardzo wiele w człowieku od najwcześniejszych okresów rozwoju ukrywa się okrucieństwa, sadyzmu, skłonności do znęcania się nad słabszym. Ludzka wymyślność w wyszukiwaniu tortur wydaje się nieograniczona. Współczesna historia ludzkości, ostatnich wojen, raczej nie wskazuje na to, jakoby to ludzkie okrucieństwo w miarę rozwoju cywilizacji malało. Dzieci bywają nieraz okrutne. I mają często charakter sadystyczno-masochistyczny. U zwierząt drapieżnych z reguły występują tendencje sadystyczne, typowym przykładem jest zabawa kota z myszą, nie osiągają one jednak tego apogeum, co u człowieka. Czerpanie zadowolenia, nierzadko o podbarwieniu seksualnym, zadawania cierpienia innym stworzeniom wydaje się człowiekowi czymś ohydnym i bezsensownym, a jednak gdy się jest wobec siebie absolutnie szczerym, co nie jest tak łatwe, to nie tak trudno odkryć w samym sobie gdzieś głęboko ukryte pokłady sadyzmu i masochizmu. Bo jak agresja idzie w parze z autoagresją, tak sadyzm z masochizmem. Rozważając genezę uczuć pozytywnych i negatywnych, wysunięto koncepcję, że uczucia negatywne wywodzą się z pierwszego prawa biologicznego, a pozytywne z drugiego. Są w życiu piękno i miłość, ale też brzydota, sadyzm, nienawiść, chęć niszczenia. Może sadomasochizm jest wyrazem tych głęboko tkwiących w człowieku tendencji, hamulce społeczne na ogół, z wyjątkiem niektórych okresów w historii, tłumią tkwiące w człowieku sadystyczne skłonności. Tylko w wyjątkowych okresach historii mogą one swobodnie na wierzch się wydobyć. Sadomasochizm nie zawsze zresztą przybiera formę fizycznego znęcania się. Jego formy mogą być bardziej subtelne i na pierwszy rzut oka niedostrzegalne. Można kogoś niszczyć psychicznie pogardą, poniżaniem, wynajdywaniem tortur moralnych i tym podobne. Jednocześnie można siebie w różny sposób moralnie zadręczać. Psychiatra nierzadko może spotykać się z takimi układami, zwłaszcza w związkach erotycznych. Odnosi się nieraz wrażenie, że ludzie ci związani są specjalnymi, sadomasochistycznymi więzami i fakt, że mogą się wzajemnie zadręczać, jest tym czynnikiem, który ich najbardziej łączy. Uczucia przyjemne łączą nas ze światem otaczającym, a uczucia przykre związek ten przerywają. Przedział między przyjemnym a przykrym nie zawsze jest jednak ostry. Ból może mieć przyjemny odcień, a rozkosz odcień bolesny. Możliwe, że u niektórych ludzi to zachodzenie pola przyjemnego na polu cierpienia jest wyraźniejsze i może właśnie ci ludzie największą satysfakcję z kontaktów ze światem otaczającym uzyskują w relacjach sadystyczno-masochistycznych. Wiele spraw zasadniczych dla ludzkiego życia osłania wciąż dla nas tajemnica. Typowym przykładem jest dobór naturalny, o którym niewiele potrafimy powiedzieć. Do takich spraw należy też odczucie bólu i cierpienia i przeciwstawne mu odczucie przyjemności i rozkoszy. Odczucie przyjemności i przykrości u każdego człowieka inaczej się kształtuje, inną ma dynamikę, walory. Wartości kulturowo społeczne wcześniej się tu mieszają z wartościami biologicznymi, także oddzielenie warstwy biologicznej od społeczno kulturowej jest zazwyczaj niemożliwe. Przyjemne czy przykre, jest to może jedna z najważniejszych decyzji człowieka. Jest to decyzja rozgrywająca się przeważnie poniżej progu świadomości. Do świadomości dociera jej efekt końcowy. Należy ona do pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego, w której kontakt z otaczającym światem i wnętrzem ustroju jest znacznie bardziej bezpośredni niż w fazie drugiej. Od decyzji tej zależy ogólny ton emocjonalny, stosunek uczuciowy do otoczenia, a pośrednio też hierarchia wartości. Mimo, że życie nasze jest pasmem cierpień i radości, przykrości i przyjemności, bólów i rozkoszy, to jednak nie potrafimy uchwycić istoty zasady przyjemności i przykrości. Z codziennego doświadczenia wiemy, że pasmo przyjemności i przykrości różnie jest utkane. Są rzeczywiście ludzie, u których i tego, i tamtego jest potrosze, są tacy, u których wyraźnie więcej w ich pasmie życia przykrości niż przyjemności. Są wreszcie tacy, u których te podstawowe i już jakby się zdawało nie dające się rozbić elementy psychologiczne, jakimi są przyjemność i przykrość, ulegają dziwnym przeistoczeniu, to, co przykre, staje się przyjemne i na odwrót. Sadomasochizm jest zaburzeniem trafiającym w podstawowy, subiektywny przedział życia, który zapewne istnieje nawet na najwyższych szczeblach rozwoju filogenetycznego. W przyrodzie ożywionej nie ma jednak ostrych przedziałów. Przyjemność miesza się z przykrością, ból z rozkoszą. I człowiek zamiast uciekać przed cierpieniem, nieraz go szuka, znajduje swoistą przyjemność w udręczaniu siebie, nie mówiąc już o udręczaniu swoich bliźnich. Tendencja do zadawania cierpienia innymi samemu sobie jest jedną z najdziwniejszych cech ludzkich, godzi ona w jakąś zasadniczą logikę natury i właściwie trudno znaleźć dla tej tendencji jakieś wytłumaczenie. Psychopatia sadystyczno-masochistyczna należy do skrajnych wypadków, dość rzadko spotykanych. Interesujące jest to, że koncentruje się ona wokół zachowania i przeżyć seksualnych, a więc tych, które normalnie powinny być źródłem rozkoszy. Pół jednak przeżycie rozkoszy seksualnej ulega dziwnemu wypaczeniu i jest ono jałowe bez domieszki cierpienia zadawanego drugiej osobie lub samemu sobie. Prawo zachowania gatunku stanowi niezwykłą siłę w przyrodzie. Istoty żywe są tu wprowadzone w akt twórczy, którego istoty i znaczenia nie jesteśmy jeszcze w stanie w pełni zrozumieć. Burza efektywna, pomieszanie sprzecznych nieraz uczuć, reakcje nieprzewidziane i tym podobne towarzyszą temu bezpośredniemu zetknięciu się z twórczymi siłami przyrody. U każdego człowieka jednak istnieją jakby ślady sadystyczne i masochistyczne, które mogą wyzwalać się pod wpływem sprzyjających okoliczności, przykład lęku wywołanego zagrożeniem życia lub poczucia władzy. W pierwszym wypadku życie redukuje się do pierwszego prawa biologicznego, zniszczę lub zostanę zniszczony, co wyzwala nieraz rozpaczliwą tendencję do niszczenia wszystkiego, co by mogło rzekomo naszemu życiu zagrażać. W wypadku dążenia do władzy opór otoczenia, które naszej władzy poddać się nie chce, budzi w nas wściekłość, chęci zniszczenia i okrutnej zemsty nad nieposłusznym. Tym nieposłusznym może być własna osoba, wtedy nie można jej podporządkować własnym planom i ideom, człowiek wówczas znęca się nad samym sobą. Tendencje sadystyczno-masochistyczne należą do cech ocenianych najbardziej negatywnie. Wprawdzie w każdym kręgu kulturowym istnieją swoiste wentyle dla sadyzmu i masochizmu, polegające na częściowym przynajmniej wyładowaniu tłumionych tendencji sadystyczno-masochistycznych. Takimi okresami wyładowania są z reguły wojny, ale i w czasach pokoju istnieje niemało sytuacji, w których można tendencje te wyładować. Tendencje sadystyczno-masochistyczne mogą być wyładowane biernie, np. przez przyglądanie się scenom tego typu. Popularność pewnych widowisk, np. meczów bokserskich, walki byków, walki kogutów, niektórych widowisk cykowych, można tłumaczyć m.in. skłonnością do wyładowania tłumionych uczuć sadystyczno-masochistycznych. W leczeniu ludzi z tendencjami sadystyczno-masochistycznymi ważne jest dojście do tych trudności. Najczęściej ma się do czynienia z pozostałościami sadomasochizmu dziecięcego, który można uznać za zjawisko normalne. W takich wypadkach nie znikają dziecięce sposoby przeżywania i reagowania, ale stają się utrwalonymi cechami osobowości. Często sadomasochizm idzie w parze z drugą cechą dzieciństwa, to jest z despotyzmem. Sadomasochizm byłby więc objawem pewnej niedojrzałości emocjonalnej, infantylizmu. Znacznie rzadszą grupę stanowi sadomasochizm wynikły wyniku z deformacji drugiego prawa biologicznego, o czym już była mowa. Tutaj problem terapeutyczny jest znacznie trudniejszy, gdyż maksymalne przeżywanie przyjemności uzależnione jest od obecności w przeżyciach elementów sadystyczno-masochistycznych. A zasadniczy stereotyp dynamiczny przyjemny, przykro jest trudny do odkształcenia, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy erotycznej strony życia. W sadomasochizmie infantylnym nieraz wystarczy wzmocnienie hamulców społecznych, przeniesienie tendencji sadystyczno-masochistycznych na płaszczyznę słowną. Człowiek swobodnie może wygadać swoje okrucieństwa, dzięki czemu zmniejsza się jego wewnętrzne napięcie. Rozwój środków masowego przekazu sprawił, że człowiek współczesny od najmłodszych lat styka się z różnymi objawami sadyzmu i okrucieństwa. Raczej należy wątpić, czy wpływa to korzystnie na rozwój jego osobowości. Z drugiej strony jednak w różnorodnych epokach i kręgach kulturowych popyt na widowiska sadystyczne był zawsze duży i już od dziecka ludzie z nimi się stykali. Może to miało być swoistym przygotowaniem do walki o życie. Należy wszakże zaznaczyć, że różnego rodzaju próby wychowania młodych ludzi na sadystów, choćby z okresu hitlerowskich Niemiec, kończyły się na ogół fiaskiem. P Refleksje końcowe. Jak już wspomniano, pojęcia niedojrzałej osobowości, niedojrzałości uczuciowej, infantilizmu emocjonalnego stały się modne we współczesnej psychiatrii i psychologii. Wpłynęło na to, jak się zdaje, wiele czynników natury społeczno-kulturowej. Nie wiemy wprawdzie, jak określić osobowość dojrzałą, ale na ogół przyjmuje się za kryteria dojrzałości i zdolność wzięcia odpowiedzialności za siebie i swych najbliższych, zdolność eksternalizacji swoich tendencji twórczych, przewagę dawania uczuć nad ich braniem. Współczesne warunki naszej cywilizacji utrudniają przyjęcie odpowiedzialności za siebie i za otoczenie, utrudniają też wyładowanie tendencji twórczych, postawa konsumpcyjna wyraźnie przeważa nad postawą twórczą, wreszcie negatywny nieraz stosunek uczuciowy do otaczającego świata powoduje, że biorę, przeważa nad Człowiek nie jest skłonny do obdarzania uczuciami pozytywnymi świata, który jest mu obojętny, a nawet wrogi. Jedną z cech wczesnodziecięcego zachowania się jest despotyzm. Rozkazy małego dziecka muszą być natychmiast spełnione, inaczej reaguje on opłaczem lub złością. A gdy te wybuchy emocjonalne nie pomogą, wpada w marazm, dość często obserwowany w żłobkach. Cechy despotyczne na ogół dość szybko znikają, na co w dużej mierze wpływa kontakt z rówieśnikami. Zabawie raz się jest na górze, a raz na dole i jestem rządzony. U jedynaków i u dzieci pozbawionych kontaktów zabawowych cechy despotyczne utrzymują się dłużej i mogą stać się utrwalonymi cechami osobowości. Despotyzm występuje w innych grupach psychopatycznych, jak np. w i epileptoidalnej. Wówczas nie tyle wywoli się on z infantylnych cech osobowości, co z charakterystycznego dla tych typów psychopatii i uporu. Upór, jaki już wspomniano, jest cechą ważną w utrzymaniu życia. W życiu codziennym despoci są uciążliwi zarówno dla siebie, jak i otoczenia. Dla siebie, gdyż na skutek swego despotyzmu stary muszą zwalczać opór otoczenia. Niekiedy konieczność stałej walki z otoczeniem prowadzi do zbytniego obciążenia układu krążenia. Miażdżyca naczyń mózgowych i wieńcowych jest, jak się zdaje, częstym zjawiskiem u typów despotycznych. W leczeniu psychopatów despotycznych istotnym momentem jest większe uelastycznienie osobowości. Stopniowo można psychopatę despotycznego nauczyć rezygnowania z własnego stanowiska i nie traktowania każdej frustracji w osiągnięciu wytkniętego sobie celu jako życiowej klęski. Stykając się z człowiekiem, staramy się uchwycić jego całość, stworzyć sobie w jak najkrótszym czasie jego jakby portret czy karykaturę. Takie całościowe spojrzenie ułatwia nam orientację w stosunku do danego człowieka, przyjęcie postawy do lupot, ułatwia nam też przewidywania jego reakcji. Nie jesteśmy postawieni wobec niewiadomego, nasz rachunek prawdopodobieństwa jest tym pewniejszy, im nasza charakterystyka danego człowieka jest trafniejsza. Typologia ludzka tworzyła się spontanicznie, ze wzajemnego poznawania się ludzi. Każdy człowiek obdarzony jest swoistym zmysłem psychologicznym, który rozwija się w kontaktach z ludźmi i w miarę nabierania doświadczenia życiowego. Klasyfikacje naukowe są tu zjawiskiem jakby wtórnym, utwierdzają one lub modyfikują to, co człowiek zdobywa dzięki swemu osobistemu doświadczeniu. Świat ludzkich przeżyć i sposobów zachowania się jest niezwykle bogaty i zasadniczo nie da się go ująć w jakieś formy klasyfikacyjne, gdyż zawsze człowiek może zaskoczyć czymś nowym i niezwykłym i wszelkie podziały klasyfikacyjne są dla niego za ciasne. Poza tym istotnym zagadnieniem jest dialektyka zmienności i niezmienności człowieka. Wszelka klasyfikacja opiera się na zasadzie niezmienności, a tym samym niezgodna jest z naturą rzeczywistości, której istotą jest zmienność i niezmienność. Dlatego typy osobowości czy psychopatii należy traktować nie tyle jako wierne obrazy pewnych grup ludzkich, ale jako tendencje rozwojowe, które mogą rozwinąć się lub zostać stłumione. U jednego człowieka występują na ogół tendencje z różnych typów osobowości czy psychopatii. Pod wpływem przeżyć linia rozwojowa może ulec różnego rodzaju zmianom, osobowość takiego człowieka zmienia się. Niezmienność jest charakterystyczną cechą psychopatii. Jeśli by wykonać film z całego życia człowieka, to byśmy widzieli, jak wszystko w nim się zmienia, zarówno formy morfologiczne, jak i funkcjonalne. Psychopatia na takim filmowym ujęciu życia człowieka przedstawiałaby się jako zatrzymanie zmienności. Pewne cechy nie ulegałyby zmianie, mimo że wszystko inne zmienić się już zdążyło. To utrwalenie się w jakiejś charakterystycznej formie zachowania się czy przeżywania przeszkadza w procesie adaptacji, który właśnie wymaga stałej zmienności. Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pewne cechy nie ulegają zmianie. Znając daną osobę na dłuższej przestrzeni czasu, widzimy, że występowały już one w dzieciństwie. Natomiast inne cechy osobowości z wiekiem i przeżyciami wyraźnie ulegają przekształceniom. Każde utwierdzenie jest zubożeniem, z wielu możliwych sposobów zachowania się i przeżywania zostaje wybrany ten, który ma już utorwaną drogę. W organicznych uszkodzeniach układu nerwowego często można obserwować uporczywe trzymanie się pewnych stereotypów zachowania się i przeżywania. Stereotypy te powtarzają się nieraz niezależnie od sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej ustroju. Perseveracja. Ta stereotypowość zachowania się i przeżywania wynika z ubóstwa struktur czynnościowych. Z uszkodzeniem układu nerwowego idzie w parze zubożenie w możliwościach tworzenia nowych form przeżywania i zachowania się. Udoskonalenie metod badawczych, zwłaszcza elektroencefalografii i pneumoencealografii, pozwala nam w wielu wypadkach psychopatii wykryć dyskretne zmiany organiczne układu nerwowego. Trudno nam na razie powiedzieć, w jakim stopniu zmiany te warunkują cechy psychopatyczne. Można jednak przypuszczać, że te dyskretne zmiany organiczne mogą przyczyniać się do łatwiejszego utrwalania się pewnych stereotypów zachowania i przeżywania. Kontakt ze światem otaczającym pobudza człowieka, jak zresztą też inne żywe istoty, do wypróbowania różnych form aktywności, struktur czynnościowych. Normalnie struktury te powinny wciąż się zmieniać zależnie od sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej ustroju. Szczególnie u człowieka, u którego możliwości tworzenia struktur czynnościowych są prawie nieograniczone, zmienność ta jest cechą charakterystyczną. Niemniej jednak w pewnych sektorach życia człowiek jakby boi się wypróbowania nowych struktur czynnościowych i z uporem trzyma się starych, czując się w nich pewniejszy i bezpieczniejszy. Ważnym czynnikiem hamującym tworzenie się nowych struktur czynnościowych jest silne pobudzenie emocjonalne. Silne uczucia, zwłaszcza o znaku ujemnym, gdyż ich dynamika jest większa, zegóły paraliżują, a w każdym razie osłabiają tworzenie się nowych struktur czynnościowych. W genezie psychopatii nierzadko można doszukać się silnych i utrwalonych negatywnych postaw emocjonalnych. One jakby wypaczają drogę rozwoju danego człowieka, hamują swobodę tworzenia struktur czynnościowych, sprawiają, że trzyma się on uparcie w starych dróg, zamiast szukać nowych. Na psychopatię można spojrzeć całościowo, staramy się wówczas scharakteryzować sylwetkę danego człowieka, lub fragmentarycznie. W tym wypadku staramy się uchwycić zasadniczy konflikt. Kompleks danego człowieka, który przypuszczalnie spowodował skrzywienie linii rozwojowej. Rodzajów kompleksów, utrwalonych negatywnych postaw uczuciowych jest bardzo wiele i u każdego psychopaty zespół czynników emocjonalnych inaczej się kształtuje. Jeden odczuwa przez całe życie pustkę uczuciową, która otaczała go w dzieciństwie. Wypacza to jego stosunek do ludzi, izoluje się on od nich, staje się zimny lub przez całe życie szuka ciepła środowiska rodzinnego, którego nie zaznał w dzieciństwie i czuje się pokrzywdzony, gdyż go zazwyczaj nie znajduje. Inny od najmłodszych lat nastawia się na walkę i rywalizację, chce być zawsze najlepszy. Przez całe życie zwierają go ambicje. U innego znów nastawienie negatywne do otoczenia przybiera formę stałego popadania z nim w konflikty, nieprzestrzegania norm społecznych i tym podobne. Jest to jakby utrwalona postawa młodzieńczego buntu. Nieśmiałość, dość częsta w wieku młodzieńczym, może ulec utrwaleniu. Człowiek taki przez całe życie jest niepewny siebie i nieśmiały. Konflikty z rodzicami, z rodzeństwem mogą rzutować na dalsze koleje życia, stać się psychopatycznym modelem pewnych układów społecznych. Stosunek konfliktowy do matki często rzutuje na stosunek uczuciowy do kobiet, z którymi zostały nawiązane związki erotyczne, a stosunek konfliktowy do ojca, na osoby, od których człowiek jest zależny i tym podobne. P Posłowie psychopatie profesora Antoniego Kempińskiego są ostatnim dziełem jego życia. Pisał je, o czym wiadomo dokładnie, od 5 marca do 6 maja 1972 roku. Następnie pozostał mu tylko miesiąc aktywności o ograniczonej rygorami końcowego etapu dramatycznych hospitalizacji, przed nieubładaną śmiercią. Tracąc siły fizyczne, ale w pełni zachowując swą fenomenalną pamięć i bystrość umysłu. Profesor Kampinski, w bezmiarze coraz większych cierpień w swych ostatnich tygodniach wrócił do kontrolnej lektury monografii przedostatniej, to jest lęku, a następnie zamierzył retusze psychopatii. Zdołał tylko doprowadzić pod tytuły do połowy tekstu lęku. Piszącemu to posłowie pracownikowi Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie udzielił wskazówek dotyczących dalszej formalnej pracy nad ineditami oraz ich doprowadzania do druku. W psychopatiach, obecnie wydanych, od adiustatora pochodzą tytuły rozdziałów, przypisy, zabiegi takie, jak ujednolicenie terminologii, przekłady zwrotów obcojęzycznych, konieczne retusze stylistyczne i tym podobne. Powstrzymano się przy tym od przesadnego spolszczania słownictwa, czego profesor Kempiński słusznie nie lubił, zwykł posługiwać się stylem naturalnym, a nie książkowym. Zawsze dbało o przystępność swych prac, układając systemy podtytułów, wyrażał pragnienie, aby zostały one składane w druku na marginesach, jak głosy. Wprowadzenie tak szczegółowej hierarchii podtytułów w tej książce, skoro profesor Kempiński nie zdążył ich nawet rozpocząć, uznano za sztuczny już w tej sytuacji zabieg i zrezygnowano z ich ułożenia. Częściowo tylko zostały one dodane we fragmentach psychopatii, przeważnie skróconych i opublikowanych w tygodnikach Kultura i Życie Literackie. Psychopatie są jednym z najbardziej zwartych i przejrzystych kompozycyjnie dzieł profesor Kempińskiego. Autor adresował tę książkę nie tylko do psychiatrów, lekarzy innych specjalności, psychologów, socjologów, prawników, tudzież do studentów, lecz także do szerszego kręgu czytelników niespecjalistów. Dlatego pisał, jak zwykle, w stylem potoczystym, w doborze słownictwa unikał nadmiaru terminologii hermetycznej, zwłaszcza semantycznie mglistej, nie stroniło to obrazowych porównań, zbliżających ku wyobraźni trudną tematykę. A czasem celowo nawet sięgał do tonu perswazji i powtarzał pewne istotne myśli, powtórzenia te mogą uderzać specjalistów przedmiotu, lecz niespecjalistom w znacznym stopniu ułatwiają lekturę. Wydając Psychopatię, podobnie jak inne medita profesora Kempińskiego, z pietyzmem starano się tę książkę przygotować. A Autor został uznany powszechnie za klasyka w zakresie naukowo-eseistycznej twórczości psychiatrycznej, To też do jego prac wydawanych pośmiertnie zastosowano metody postępowania edytorskiego przyjęte w edycjach dzieł klasycznych. Nawet recenzje wydawnicze wykonano pod kątem tych metod, nikt bowiem nie śmiałby rościć sobie prawa do jakichkolwiek zmian w intencjom autora, a tym bardziej do zmian subiektywnych, mogących wypływać z dogmatycznego nieraz nastawienia niektórych, często kontrowersyjnych teorii i szkółów psychiatrii Działa profesor Kępińskiego wychodzą zresztą w swej problematyce daleko poza ścisłe granice tematyki psychopatologicznej autor, co wymaga podkreślenia, czerpał inspiracje z wieloletnich własnych obserwacji tysięcy chorych i analizy ich biografii psychicznych, a także z rozmaitych dzieł wśród nich literackich oraz filozoficznych. Przy tym z rezerwą, rozsądkiem i krytycyzmem odnosił się do różnych, nieraz, jak się z biegiem czasu okazuje, przemijających nowinek i mut w psychiatrii. W kilku miejscach psychopatii, na przykład w związku z wysuwanymi przez siebie wskazówkami psychoterapeutycznymi, profesor Kempinski express expressis verbis sygnalizuje to swoje powściągliwe stanowisko. Tym więcej zatem, jak się od lat potwierdza, zyskuje zaufania czytelników. W psychopatiach profesor Kempiński opisał ich różne typy, raczej zbieżne z odpowiednimi typami osobowości, schizotemicznej, introwertywnej, artystycznej oraz cyklotymicznej, ekstrawertywnej, syntonicznej. Typów psychopatii profesor Kempiński nie potraktował w izolacji, zresztą prawie wcale nie ma w rzeczywistości czystych, wzorcowych przedstawicieli tych typów, lecz porównywał je wzajemnie. Tę problematykę zaburzeń osobowości osadził na mocnym, szerszym gruncie obserwacji reagowania, doznań, postawi i zachowań we współżyciu między ludźmi. W pewnym stopniu posłużył się w psychopatiach swą znaną teorią metabolizmu informacyjnego, w większym, swoistymi założeniami teoretycznymi związanymi z relacją między osobliwościami opisywanych typów a systemem i hierarchią wartości. Tym podstawom teoretycznym poświęcił rozdział wstępny. Profesor Kempiński nie wyczerpuje tematu rozległego i zawiłego, i nie przytacza w sposób sformalizowany, kompilacyjno-monograficzny mnóstwa szczegółów i poglądów z obfitej literatury dotyczącej osobowości, jej zaburzeń oraz konstytucjonalizmu, prezentując własne widzenie przedmiotu. Tym przejrzyściej ukazuje czytelnikowi istotę różnic między poszczególnymi typami. Wręcz prowokuje do banalnego, lecz niedrugorzędnego pytania, czy jest możliwe stworzenie typu idealnego. Nasuwa się odpowiedź przecząca, przy czym nadzieje związane z opracowaniem i programowaniem kodu genetycznego na razie musimy zaliczyć do science fiction. Profesor Kempiński daje zresztą na wspomniane pytanie odpowiedź pośrednią, rzeczową i realistyczną. Że wbrew mniemaniu niektórych psychoterapeutów i psychoanalityków, z zapałem i mozołem szukających nowych dróg skutecznej terapii, nie da się niestety ani psychoterapią, ani żadnym innym sposobem radykalnie zmienić osobowości człowieka, można ją najwyżej nieco zmodyfikować. Na przykład odhamować emocjonalnie psychastenika, co już samo przez się jest wielkim osiągnięciem w praktyce psychoterapeutycznej. Nie byłoby więc należycie uzasadnione entuzjazmowanie się możliwościami i nadziejami związanymi z efektami psychoterapii w usuwaniu ujemnych cech patopsychicznych, nie miałaby też jednak uzasadnienia dewiza pesymistyczna, Quota pinitio non potest tractu tu temporis con co od początku jest wadliwe, nie może uleczyć się z upływem czasu. Za niezmiernie istotny warto uznać fakt, że lektura psychopatii ułatwi wielu czytelnikom wgląd w ich postępowanie własne. Dzięki temu książka ta, podobnie jak inne dzieła profesor Kępińskiego, pełni w znacznej mierze rolę terapeutyczną, Oczywiście pamiętać trzeba o tym, że zwłaszcza niefachowcy, czytając podobne analizy psychiki człowieka, łatwo przypisują sobie mnóstwo wyczytanych cech i właściwości, pod tym względem książka wymaga percepcji umiarkowanej i obiektywnej. Proporcje między poszczególnymi rozdziałami odpowiadają obserwacjom ludzi i życia. Profesor Kempiński najwięcej miejsca przydzielił typom historycznemu i psychastenicznemu, analizowanemu w opozycji do poprzedniego, gdyż one właśnie należą do najczęściej spotykanych w społeczeństwie polskim. Wśród pozostałych typów bliżej zajął się paranoidalnym, urojeniowym, niewątpliwie ze względu m.in. na jego interesujące tło społeczne oraz pokrewieństwo z węzłowymi zagadnieniami psychos. Analiza typów osobowości i psychopatii w ujęciu profesor Kempińskiego z pewnością ułatwi czytelnikom lepsze zrozumienie motywów reagowania i postępowania różnych ludzi w ich codziennym życiu, co z kolei może się przyczynić do pewnego złagodzenia napięć w grupach społecznych. Tematyka ta w ujęciu profesor Kempińskiego będzie z pewnością przedmiotem wnikliwych i interesujących, fachowych interpretacji. W tym miejscu jednak należy się jeszcze ograniczyć tylko do dalszych, podstawowych z edytorskiego punktu widzenia uwag informacyjnych. Przypomnienia mianowicie wymaga, że przed śmiercią profesor Kempiński ujrzał gotową tylko psychopatologę nerwic. Korektę pierwszego wydania schizofrenii i korektę rytmu życia ta ukazała się w dniu śmierci profesora Kempińskiego 8 czerwca 1972 roku, a ponadto przygotował do druku maszynopis melancholi i studium z psychopatologii życia seksualnego. Z pozostawionych tekstów pośmiertnych opracowano do druku monografię lęk oraz dwa niedługie studia, kierunki humanistyczne w psychiatrii i wstęp do psychiatrii. Autor pozostawił także metodę badania psychiatrycznego napisaną w roku 1962. Tytuł tymczasowy to jest dzieło dotyczące w zasadzie form wyrazu, ekspresji, człowieka, a więc służące poznaniu jego psychiki. Do końca, gdyż także w psychopatiach profesor Kempiński wyrażał przekonanie, że poznanie drugiego człowieka nie tylko nie jest w pełni możliwe, lecz także łatwo wpada się w kategoryczne sądy o innych ludziach na podstawie nieraz błahych, nieistotnych czy złudnych, drobnych przesłanek. Twórczość profesor Kempińskiego uzyskała rozległy i przychylny rezonans. Większość publikacji poświęconych jego pracom wymieniono w zestawieniu biograficznym w monografii Lęk. Działa profesor Kempińskiego pogłębiają wiedzę o sytuacji psychicznej oraz społecznej człowieka w nieśmiertelnym obiegu przyrody, Psychopatie natomiast kierują uwagę czytelników głównie na możliwość i potrzebę lepszej, realistycznej oceny różnych typów ludzi oraz dostępność skuteczniejszej terapii nieosobowości i łagodzenia udręczeń i psychicznego szamotania się. Głównym bowiem kryterium oceny działalności lekarza było zawsze dla profesor Kempińskiego pytanie, co i w jakim stopniu przynosi ulgę choremu. Jan Masłowski. Koniec.